Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i są ze mną. Michał Rakowicz, Jerry, witam cię bardzo serdecznie, cześć! Cześć! No i jest z nami również Marek Wyszyński-Rychu, Ciebie również witam bardzo serdecznie, cześć! Cześć panowie, dobrze się usłyszeć po takiej przerwie. No właśnie, dzisiaj o Gwiezdnych Wojnach, o Gwiezdnych Wojnach serialowych, ponieważ w tym tygodniu... Premierę miał najnowszy serial aktorski z tej stajni, czyli Gwiezdne Wojny Akolita. Pierwszy serial osadzony w erze Wielkiej Republiki. No to musieliśmy się tutaj spotkać wszyscy razem, żeby porozmawiać o pierwszych wrażeniach. Poleciały dwa odcinki, dwa z ośmiu. O tych dwóch odcinkach dzisiaj porozmawiamy. I porozmawiamy sobie raczej spoilerowo, bo i tak wszyscy ten serial oglądali. Ale zanim przejdziemy do mięcha, zanim przejdziemy gdzieś tam do rozkładania tego, to chyba warto by nakreślić, jakie były nasze oczekiwania. Żadne. Może inaczej. No, Disney nam zaserwował bardzo nierówny poziom tych produkcji aktorskich. W zasadzie jest tylko jednym chlubnym wyjątkiem, o którym nigdy nam nie przyszło nagrać niczego sensownego. Więc to sprawiło, że ja tą poprzeczkę miałem zawieszoną bardzo nisko, a z drugiej strony Wielka Republika, czyli najlepsza rzecz jaką Disney tak naprawdę zrobił dla Gwiezdnych Wojen od kiedy je kupił, więc to się mam wrażenie trochę zerowało. Z jednej strony no nie spodziewałem się niczego dobrego, z drugiej strony bardzo chciałem, żeby z tego wyszło coś fajnego, no bo to jednak High Republic. No ja czekałem, nie będę ukrywał, bo lubię Wielką Republikę to raz. A dwa, że ja pamiętam jak ten serial gdzieś tam zagościł na Celebration i w zasadzie mówiło się bardzo niewiele o Fabule, ale dużo mówiło się o inspiracjach jakimś azjatyckim kinem sztuk walki później ja pamiętam też, że wspominano o tym że to będzie serial kręcący się wokół w zasadzie śledztwa prowadzonego przez Jedi i to grało mi gdzieś tam pozytywnie bo lubię kryminał, lubię kino kopane Mieliśmy już podobny komiks, czyli kryminał w Wielkiej Republice, który też pozytywnie ocenialiśmy, więc z jednej strony wydawało mi się, że tutaj jest dużo takich rzeczy, które mogą wypaść pozytywnie i byłem raczej pozytywnie właśnie nastawiony z tego powodu raczej z tymi serialami aktorskimi to tak jak Rychu ty wspomniałeś, jest różnie, żeby nie powiedzieć raczej słabo ale tutaj nie miałem tych obaw, które gościły u mnie, wiecie, w tych serialach aktorskich, które się kręcą wokół tego Filoniverse, czyli że nagle zostaniemy zasypani cameo, bo jednak dla mnie to była taka największa wartość, jeżeli chodzi o potencjał akolity, że wychodzimy tak naprawdę w erę, która w filmowych Gwiezdnych Wojnach, serialowych Gwiezdnych Wojnach nie gościła. No i z tego też wynikało i tak zakładałem, że twórcy będą mogli sobie pozwolić pod pewnymi względami na więcej, niekoniecznie oglądając się właśnie na y, liczne powiązania y, z y, y, oryginalną trylogią chociażby, czy y, Clone Warsami, które tak uwielbia Filoni. No to ja chyba najbardziej Czekałem na ten serial, bo moje oczekiwania były duże. Ja naprawdę się jarałem tym serialem. Tak, zgadzam się, że serialowo różnie bywało, aczkolwiek ja tam pewnie widzę więcej plusów niż tylko Andor, bo ja mimo wszystko Asokę cały czas lubię. Ja też. Mhm. Zjeżdżała, bo zjeżdżała. Pod koniec, no tak, różnie z tym było, ale mimo wszystko lubię. Mm. Ja czekałem bardzo, bo to Wielka Republika, no co wszyscy powiedzieliśmy i właśnie, bo to jest zupełnie oderwany rozdział od wszystkiego. Tam wiesz, na ten brak cameo to ja bym tak jeszcze nie, nie zakładał, że się nie pojawi, bo ja podejrzewam, że oni wcisną tutaj jodę gdzieś, ale uh -huh. dobra, to nie będzie chyba taka tragedia. Ale właśnie, to wszystko, o czym powiedzieliśmy, do tego my znamy bardzo dobrze Wielką Republikę, więc wiemy, z czym to się je, więc nam nie przeszkadza inne ukazanie tego wizualnie, czy inni Jedi, bo, bo my to już przerabialiśmy wielokrotnie i to tutaj jest. I ja też trochę miałem e, takie poczucie, że będę chyba umiał spojrzeć na ten serial trochę jak na komiks czy książkę, bo wielokrotnie mi to ludzie wbijali do głowy, że żebym nie patrzał na seriale jak na wiesz, kolejny epizod, jak na jakieś wydarzenie, tylko jak na rozszerzone uniwersum, bo to jest teraz rozszerzone uniwersum i mi to było trudno zrobić w przypadku Boby Fetta czy Mandalorianina, czy Kenobi'ego, a tutaj liczyłem, że będę umiał tak na to spojrzeć, nie jako na wielkie wydarzenie, tylko na kolejną historię, a przeczytaliśmy już ich dużo, lepsze, gorsze i nawet jak tu będzie gorsze, to, że mnie to tak nie zaboli, jak to przy aktorskich serialach, gdzie tę poprzeczkę stawiamy automatycznie wyżej niż czytając komiks. I ja tak trochę mam po tych dwóch odcinkach, bo ja oglądając ten serial naprawdę wielokrotnie miałem wrażenie, że oglądam komiks. Kolejny komiks z Wielkiej Republiki i nawet jak tu były rzeczy dyskusyjne, bo były... To jakoś to łykałem, tak, jak, tak, tak tak sobie myślałem, w komiksie bym to łyknął, jakby tak było i by było w miarę dobrze napisane i, i tutaj na chwilę obecną te moje oczekiwania nie zostały cały czas rozbite, jeszcze. No to zanim przejdziemy do fabuły to dwa zdania trzeba na pewno powiedzieć o twórcach i z góry przepraszam, bo słyszycie na pewno dzwony jak ja będę gadał, bo kościół, który mam po sąsiedzku właśnie uskutecznia jakieś tutaj harce i showrunnerką tego serialu została Leslie Headland, której ja w sumie chyba żadnych dokonan nie widziałem, tak naprawdę. Ona jest głównie kojarzona z dwóch produkcji, jednej. Jedna to jest Netflixowa Russian Doll i między innymi ona też podkradła przynajmniej jednego aktora z tego serialu właśnie do Akolity. To jest produkcja, która była bardzo dobrze oceniana, pamiętam. Ona też nakręciła komedię romantyczną Sleeping with Other People, z, ale to już 2015 rok, więc to, to nie jest kobieta, która ma jakiś bardzo duży dorobek i ja trochę się zastanawiałem jakby jak ona trafiła do tego projektu, no bo jak sobie spojrzałem na ten jej portfel, że tak powiem filmowo-serialowy, z jednej strony właśnie niespecjalnie bogaty, z drugiej strony ona też reżyserowała trochę różnych odcinków, ale raczej w serialach właśnie komediowych, czy jakichś tam dramatyczno-komediowych. I trochę się zastanawiałem, czy to jest dobra osoba do no, jednak produkcji, która ma mieć zupełnie inny klimat. No a ona nie tylko jest reżyserką, ale właśnie jest też scenarzystką przynajmniej, części odcinków, bo pierwszy odcinek, czyli Lost and Found, ona i reżyseruje, i napisała. Drugi odcinek tutaj już odpowiadała za reżyserię, a duet scenarzystów mamy nowy. I czy wy z tą panią mieliście jakieś doświadczenia, czy, czy też to jest raczej dla was osoba anonimowa? Nie, ale my już o niej rozmawialiśmy w podcaście, bo Zanim pojawiła się zapowiedź Akolity, to była taka tajemnicza zapowiedź kobiecego serialu. Ona mówiła, zapowiadała, że zrobi kobiecy serial w uniwersum Star Wars i my robiliśmy o tym krótką piłkę i o tym gadaliśmy. To wtedy jeszcze nie miało żadnego tytułu, to była jakaś mglista zapowiedź i ona do tego uniwersum tak weszła. Mhm. A dopiero A, potem gdzieś... chyba na tym, pierwsza zapowiedź chyba na tym... Disney... Jest, Disney Day, tak? czy, ten... czy, czy coś tam takiego? No, coś też... takiego. Uh -huh. Tam ja, ta, ta, Ten kadr był jak Kennedy stoi na tle tych wszystkich tytułów. Chyba tam pierwszy raz pojawił się tytuł Akolita, a dopiero potem to chyba na Celebration było ewentualnie rozwijane. No ale jej pierwsze wejście było takie, to miał być kobiecy serial w Gwiezdnych Wojnach i ja nie znam tej osoby, bo ja nie oglądałem tych tytułów, o których ty mówiłeś. Ja z tego wszystkiego kojarzę tylko Russian Doll, ale wiem, że jest w życiu tego nie, nie obejrzałem i samą Leslie kojarzyłem stąd, jak ją kiedyś gdzieś tam googlałem przy okazji sprawdzania okolite, no to była jakaś, nie wiem, czy drama, czy po prostu ściema z tym, że Disney ją wypieprzył, tak? I gdzieś okolita powędrował na półkę. No to się okazało oczywiście nieprawdą, ale no z racji tego, że ona jest po tej stronie, jak to się w Hollywood mówi, czy w Ameryce Woke, no, to dużo hejtu gdzieś tam się na nią, na nią wylewało. Tak? Czy też tak, tak się wylewa na Disney? No tak, a przy okazji no wiesz, tego wszystkiego. Takie dramy to są cały czas. No, nie? Więc, to, więc... to średnio raz na dwa miesiące pada, że Disney zredkonuje epizody 7-9. Pod każdym newsem o akolicie tak naprawdę no, masz tyle samo uśmieszków, co serduszek. No to ja na to w ogóle nie patrzałem przed tym serialem. Nie, ale mówię, no to, to jest jedyne, co ja kojarzę po prostu, jak ją jaką googlałem. No to. Nic więcej, więc nie, no dużo więcej możemy powiedzieć o Obsadzie. Ale to tylko jedno jeszcze słowo, zanim Cię rychło już wypuszczę, jeżeli chodzi o Obsadę, to dla mnie jest tylko ciekawe to, że ona jest showrunerką, ale tak naprawdę ona wyreżyserowała tylko te pierwsze dwa odcinki, a napisała tylko pierwszy. A y, późniejsze, z tego co widzę, to już ani nie reżyseruje, ani nie pisze, więc w sumie to... To, to, to trochę dziwne, czyli to tak wygląda trochę jakby to był pomysł gdzieś tam jej czy zarys fabuły, a, a, a później to już może kreatywnie gdzieś tam to trzymała do kupy, ale już inne osoby za to odpowiadają. No ale tak jak mówisz... No, no to akurat nie jest niczym nietypowym w przypadku seriali, nie? Więc uh -huh. tak samo było za Bramsem przy Loście, nie? Tak, tak. No ale ostatnio tam przy... Knobim chociażby, no to jednak to był dużo bardziej autorski projekt, nie? Tak no założeniu. ale przy Asoce na przykład Filoni Różnie też był showrunnerem, a tak, chyba tak. też niewiele robił, mhm. nie? Tak, niewiele, niewiele, na pewno tam to było, no. bo to też mnie zdziwiło, że niby się mówiło o tym, że on jest taki zajęty przy Asoce, a później Suma summarum to wyszło, że właśnie jego nazwisko w tych głównych kreditsach to się tam mało co pojawiało. No ale dobra, o aktorach, bo tutaj faktycznie trochę można pogadać rychu. No możemy sobie powymieniać, ja może przeskoczę szybko przez każdego, jak będziemy się chcieli dłużej zatrzymać, no to, to mówcie, ale w głównej roli, czyli w roli Oshy i jednocześnie May, znowu i tak będziemy gadali spoilerowo, tak jak Mando mówiłeś, czyli dwóch głównych bohaterek, wokół których kręci się jakby akcja całego serialu, a yy, Stanberg. I przyznam, że... Ja kojarzyłem ją tylko z bodies, bodies, bodies. Ale też tego filmu jedynie nie skończyłem. Po prostu kojarzyłem tę twarz. Nie znam absolutnie jej dorobku. Jak to u Was? Coś Mieliście z nią jakąś większą styczność? No ja podobnie. Ja ją tylko, tylko z tego filmu kojarzyłem i z jej dokonach muzycznych, bo ona też śpiewała jedną piosenkę, w tym Bodies, Bodies, Bodies. I, I tak się dowiedziałem, że ona właśnie chyba nie tylko jest aktorką, ale też udziela się wokalnie. I jak sobie przejrzałam jej portfolio właśnie przy okazji tego slasheru, slasheru to ja wiedziałem, że migała mi na pewno, czy musiałem ją widzieć w kilku filmach, mhm. ale tylko z tego Bodies, Bodies Bodies ją zapamiętałem tak naprawdę. No jeszcze widzę w jej filmografii Hunger Games, ale to już tyle lat minęło, zresztą wszystkich nie obejrzałem, więc może się z nią minąłem przy tych filmach. Manda jak u siebie? Nie, ale nie pytaj przy każdym aktorze, bo ja tu niewielu aktorów mam znanych, także jak będę coś miał, to się wetnę. Dobra, no to w drugiej, można powiedzieć, ważnej roli Lee Jung jae jako Sol, znany ze Squid Game, przede wszystkim chyba wielu osobom. Charlie Barnett w roli Jorda Fandara, jego absolutnie znikąd nie kojarzyłem. Daphne Keane w roli Jackie, czyli tej padałanki Sola. I to, jest, to była dziewczyna, którą kojarzyłem chyba najbardziej, chociaż w tym make-upie trudno mi ją było poznać, bo ona grała y, Laurę w Loganie i grała Lairę w y, Mrocznych Materiach, tych od HBO. Więc mówię, no to była twarz, którą chyba kojarzyłem najbardziej. Manny Jacinto, albo Jacinto, nie wiem jak to się powinno czytać, jako Kimir, czyli ten aptekarz. Jego kojarzę z kilku seriali z, z, z Netflixa. No i jeszcze dwie osoby. Rebecca Henderson jako Vern. Tak jak już powiedziałeś, Jerry podkradziona z, no z Netflixa czy z Russian Doll. Zresztą też właśnie ten Charlie Barnett, czy Bar, tak Barnett, to też jest aktor mhm. z Russian Doll, z tego co kojarzę. Mhm. A faktycznie, faktycznie, teraz jak patrzę na jego filmografię, to faktycznie no i Carrion Moss w roli życia całe 4 minuty na ekranie. A serial był ją jednak reklamowany. Pojawia się w roli mistrzyni Indary, której śmierć tak naprawdę jest zaczątkiem do całej fabuły serialu. I to tyle, jeśli idzie o psadę. No nie ma tutaj ich jakoś, tych aktorów zbyt wielu. Chociaż jak na serial, to myślę, że tak jest całkiem, całkiem pokaźna ekipa. No i to w zasadzie tyle. No nie wiem, czy chcemy od razu omawiać ich jakby aktorstwo, czy do tego już przejdziemy rozmawiając o samym tak, o samym. Tak, ja, ja myślę, że możemy się... Nie, o czy, samym, czy... o samym. Dobra. Ja bym jeszcze wymienił, nie pamiętam jak się ten aktor nazywa, Jonas Sutamo, on tutaj gra Kelnekę. Czyli no, w ostatniej scenie gra Łukiego Jedi”. Aktor, który za chwilę będzie w Polsce na Prykonie. Nowy Czubaka. Wymieniam tak? go dlatego, bo to jest gwiezdnowojenny. No, nowy Czubaka. On od epizodu siódmego grał Czubakę. Pom... W sensie jeszcze w epizodzie siódmym i w tych początkowych filmach Disneya grał go Świętej Pamięci Peter Mayhew, ale on w zasadzie grał wtedy tylko w scenach siedzących, bo już miał problem z nogami, a sceny akcji, sceny chodzące, biegające grał już ten aktor i to jest tak naprawdę fantastyczny człowiek, bo on robi naprawdę bardzo duże show, bardzo pozytywne show na imprezach typu Celebration. Bawi się tym, bawi się tym uniwersum, także ja się cieszę, że on dostał swoją rolę, bo do tej pory, wiesz, wszedł w buty Peter'a Mayhew, a teraz ma swojego Łukiego, którego tutaj gra i jak pojadę na Pyrkon, to wezmę raczej zdjęcie, pod, wezmę podpis na zdjęciu Kelneki, mm -hmm. a nie Czubaki. A widzisz, to no nawet nie wiedziałem, że to on... Grał Zresztą znowu, Kelneki mamy całe 5 sekund w tym drugim odcinku. Póki co, ona na pewno będzie go więcej. Ale to nie wiedziałem właśnie, że nie, nawet nie wiedziałem, że to też, e, też Jonas. Nie, nie sprawdziłem tego. No a Carrie and Moss, tak jak powiedziałeś, to jest w sumie duże wow. E, w sensie szok, bo nie wiem, czy to jest wow, czy pozytywne, <głos> bo ja, ja, ja ją lubię, a szczególnie lubię ją oglądać, bo nie ukrywam, że jakieś tam zauroczenie e, w, Było. po Matrixie mhm. miałem e, do, do tej aktorki i się cieszyłem, że ona tutaj będzie mistrzynią Jedi, a w momencie, gdy umarła, to naprawdę szczena na podłodze. Podejrzewam, że ona może, w, wiesz, wcale nie zniknąć jeszcze z serialu. To jest może serial, być. który długie duchem. w przeszłości, który. Tak, będą nawet niekoniecznie duchem, wiesz. Nie myśl o retrospekcji. tak, tak. Mo mhm. Może być. Mhm. Mogą być, aczkolwiek w Dwieznych Wojnach retrospekcji być nie powinno, ale w tym serialu jak najbardziej mogą być. Chociaż mamy już jedną czwartą serialu za sobą i w zasadzie żadnej retrospekcji nie było, więc to tak by nagle wskoczyły, więc podejrzewam, no, wystarczy że... wystarczy jeden odcinek w pełni retrospektywny. No jeśli będzie to jedna, nie? Mhm. Bo to nie jest pewnie aż taka historia, ta z przeszłości, żeby ją pokazywać w każdym odcinku po kawałku, tylko gdzieś w pewnym momencie wypłynie i ona może jeszcze powrócić... Nie jest to nic nowego, że osoba, która reklamowała serial ginie szybko, której twarz w zasadzie reklamowała serial, bywało tak, że główny bohater ginął w pierwszym odcinku, a potem i tak przez cały sezon był w każdym odcinku. No tutaj nie sądzę, żeby tak było, no ale było to zaskoczenie jak do mhm. mnie. No ja myślę, że to było duże zaskoczenie, bo tak naprawdę to ja mam wrażenie, że kampania promocyjna Akolity była taka homeopatyczna, bo ja w zasadzie to najwięcej materiałów pamiętam po tym Celebration, czyli to było dawno temu, a tam mieliśmy mało konkretów, a tak naprawdę bliżej premiery to wydaje mi się, że jak na standardy, nie wiem jednak wydaje się oczekiwanego dużego serialu to się niewiele działo, ale właśnie ta Karin and Moss migała cały czas, więc ja przyznam się szczerze, że mnie trochę zatkało, jak ona ginie w tej pierwszej scenie, ale to nie to, że to jest fajna aktorka, ja, ja mam też do niej duży sentyment, to wydaje mi się, że taki ukłon w jej stronę, jako postaci kojarzonej też z tym kinem kopanym, no bo jednak Matrix, pomimo tego, że to jest klasyka science fiction, przede wszystkim już w tej chwili, to jednak no jest kojarzony właśnie z tymi scenami akcji, z tym całym kung fu i tak dalej i uśmiechnąłem się jak zobaczyłem jak ona tutaj też miała okazję właśnie się wykazać no bo to pogadamy sobie za chwilę w ogóle o tych scenach akcji, scenach walki jak one tutaj wypadają, ale tak żeby trochę przejść do ogólnie tej ekipy aktorskiej to no w sumie tak jak powiedziałaś Ruchu nazwiska to tutaj aktorów gdzieś tam się nam przewijają, pewnie mhm. część osób niektórzy będą poznawali, ale to nie są jakieś pierwszoplanowe nazwiska, ale ja mam wrażenie, że aktorsko bardzo kompetentnie wypada ten serial póki co, w tym sensie, że dla mnie w zasadzie wszystkie postaci są z jednej strony charakterystyczne, co jest spoko, no bo jednak znów trochę mogę nawiązać do tego co powiedzieliśmy na początku, my wchodzimy w zupełnie nieznany teren tak naprawdę i tutaj wszystkie te postaci to są nowi bohaterowie, więc to, że właśnie ja po tych dwóch odcinkach jestem w stanie pewnie dwa zdania o każdej z tych postaci powiedzieć, to uważam, że to jest plus i to też jest zasługa właśnie trochę tych aktorów i aktorek. Na razie też nie ma jakichś takich szałowych występów, ale wydaje mi się, że te dwa odcinki to jest na razie takie zawiązanie akcji, więc jest w porządku. Podobają mi się chyba wszyscy jak są dobrani i, i tutaj przede wszystkim no Amandla Stenberg, na której barkach gdzieś tam trochę ten serial aktorsko może stać, no bo jest w podwójnej roli, a to zawsze jest jakiś tam dodatkowy wysiłek. Yy, uważam, że wypada dosyć fajnie. Yy, ja co prawda śmiechłem, ale to jak przejdziemy mm -hmm. do samego rozłożenia tego serialu i sten Scenariusza po paru minutach odcinka, jak tylko mamy jej wprowadzenie jako tej zamaskowanej mścicielki, po czym po chwili widzimy ją jako e, właśnie już postać w innej roli, te, takiego, nie wiem, jakiegoś mechanika kosmicznego, to pierwsze co pomyślałem tylko o matko, żeby tylko nie było bliźniaczek, a jednak <śmiech> okazało się, że, że w takim kierunku to poszło, co w sumie bym był w dużym szoku o tym wiedząc i w sumie ciekawie, że to gdzieś tam jakoś do mnie nie dotarło, także no tyle, tyle, no, wydaje mhm. mi się, że w porządku jest nas. Na tym etapie. No bliźniaki w Gwiezdnych Wojnach już były, nieszczególnie to oryginalne, ale yy, to jest ono, nikt tu się z nich nie wybija absolutnie, ponad resztę jest okej okay, yy, w przypadku, czy jest jest porządnie w przypadku wszystkich, aczkolwiek tak jak wam pisałem wcześniej, mnie Charlie, właśnie nie wiem czy wkurza mnie bardziej Charlie Barnett czy Jort Fandar jako ten służbista tutaj yy, w tej drużynie, Mam, mam wrażenie, Na pewno się to wyklaruje w, w miarę oglądania kolejnych odcinków, natomiast Amandla chyba wypada najlepiej z nich wszystkich, zwłaszcza jako Osza, bo ma po prostu w sobie dużo takiego nie wiem, luzu chyba bym powiedział, bo May jest wkurzona, zła na cały świat. I mroczna, do przesady można by powiedzieć, natomiast no, Osza jest taka właśnie, taka jest chyba taką najbardziej swojską postacią z tych wszystkich, więc chyba naj, najlepiej mi się ją oglądało do tej pory, po tych dwóch odcinkach, w każdym razie. Ja w zasadzie, jeśli chodzi o postaci, to wszystkich lubię. Osza jest bardzo fajna. May na razie, no na razie tak jak mówisz. Jord, ja go kupuję. Nie on bawił, był postacią, tak, taki już służbisty. Moim zdaniem trochę komediową, ale to może ja mam takie poczucie humoru, aczkolwiek wydaje mi się, że woda, dla, woda na młyn dla tych wszystkich, którzy no, jako główną wadę Gwiezdnych Wojen upadł nieporadnych mężczyzn i mega niezależne kobiety, bo tutaj jednak padawanka mistrza Sola, Jackie, no to tam w zasadzie kilka razy tego rycerza już Jorda sprowadza do pionu. Nie? No i jest bardziej kompetentna od, od niego, nie? to, to jest bardzo no, jasno komunikowane. Ale na przykład mistrz Sol dla mnie bardzo fajny, Wernestra, bardzo fajna. Na razie nie mam zastrzeżeń, nie mam zarzutów do tych wszystkich postaci, które gdzieś tam wypłynęły, bo mamy jeszcze padawankę Jorda, ta Lowe, ale ona jest w jednej scenie, mówi kilka rzeczy i schodzi ze sceny, także nawet nie wiadomo, czy ona będzie dalej. A wszyscy ci, którzy są na pierwszym planie, jak najbardziej okej. Okay. No mamy też droida oczywiście, no musi być nowy droid, będzie cała seria nowych zabawek, pewnie droid Pip, to znów jest malutki droidzik, tym razem z trochę inną funkcją, no ale... ale... No, tf, funkcjami, czego ten droidzik nie nie robi tak naprawdę. <laughs> Łącznie ze stanu wyrywania głowy. No bo to jest cała skrzynka, cała skrzynka mechanika w jednym droidzie plus no, jego mm, osobowość, nie? bo to w końcu jest też no, jakaś istota. Mhm. No to trzeba oddać nawet tym, nawet, no biorę to w cudzysłów, ale tym ludziom, którzy zajmują się droidami u Disneya, że tu zawsze jest coś fajnego, zawsze jeszcze z czego pośmieć, zawsze jest kogo polubić, nawet jakby się nie lubiło całej reszty więc tu oni faktycznie no, przykładają się do tego i to zawsze gra jak do tej pory. Dla mnie ten Jord na razie jest postacią, którą kupuję, dlatego, że on jest trochę sztywny, on może się wydawać w pewien sposób zagubiony, ale ja go ani nie odbierałem komediowo, w sumie tak jak Ty Mando, ani też jako takiego fajtu łapę, jak Tyrychu, bo ja mam wrażenie, że to jest po prostu postać z przeszłością na linii on-osha i wydaje mi się, że ten aktor trochę to właśnie ogrywa i to, że on jest taki z jednej strony formalista, z drugiej strony trochę niezdecydowany i, i tak jakby się hamował w pół kroku w niektórych decyzjach, to mówię wydaje mi się, że to jest chyba celowo pisane, ale może ja sobie coś tutaj dopowiadam, bo takie tutaj parę takich linijek dialogowych mi to sugerowało, że oni jednak ze sobą będąc jeszcze wspólnie w zakonie, mieli jakiś tam kontakt, mieli jakieś relacje pewnie przyjacielskie i, i to jest, wiecie, no to, to taka trochę niekomfortowa sytuacja, kiedy musisz zapolować na, na kogoś, z kim no, byłeś w jakiejś właśnie zażyłości, więc to no mówię, ja go na razie w porządku odbieram, zobaczymy co z nim zrobią, ale to, to o czymś takim to mógłbym powiedzieć prawie, że przy każdej postaci, że na razie jest w porządku, a zobaczymy co z nimi zrobią. Ale też ma smaczek, bo no wiemy, jak wygląda zakon Jedi w tamtych czasach, Jest, to są inni Jedi. Zapowiadali nam na, na etapie zapowiedzi Wielkiej Republiki, że to będą trochę inni Jedi i tacy są. I tutaj ma smaczek, no bo to ci Jedi nie są Jediami w szmatach, minichami, jak to trochę później będzie wyglądać, tylko mają te tam różne rodzaje ciuchów, a mamy tutaj scenę, jak jord sobie prasuje parą Tak, dokładnie, dokładnie, no Jedi, co jest w sumie fajne, bo to pokazuje te, w takim, te, takim drobiazgu, że ci Jedi byli faktycznie trochę zapatrzeni w te... W te, w te wiesz, oni byli tymi, tymi wielkimi rycerzami lśniącymi, nie? I tutaj młody prasuje sobie, bo dopiero co został rycerzem jakieś dwa lata temu i żeby być tym takim świecącym e, rycerzem. Młody też jest zupełnie inny niż e, mistrzowie, bo tu jest bardzo fajny motyw z mieczami. Mistrzowie w zasadzie nie sięgają po tym mhm, miecze. Tak. Nawet do w tej walce. Tak. Oni mhm. traktują to jako ostateczne. On pierwszy, od razu. A on gdziekolwiek się nie wbije, to odpala miecz. nie Wpadają mhm. do tego Kimira, żeby go aresztować, on już odpala swój miecz, nie? I czasami mu tam Sol mówi, zgaś, te, zgaś ten miecz, nie? Przecież mamy dwie walki i mistrzowie w jednej w ogóle miecz nie zostaje odpalony, ponieważ e, przeciwniczka też walczy bez broni, a Kerrien Moss, mistrzyni Indara odpala ten miecz w ostateczności i też tylko na chwilę. No tylko, żeby sztylety powstrzymać. Mhm. No i on też w ogóle, no, widać, że dba o wygląd, nie? Fryzura westylizowana w jednej scenie śmiga z gołą klatą właśnie tego, tego prasowania, co też mnie rozbawiło, bo wielokrotnie to podkreślamy, że jednak ci Jedi w Wielkiej Republice to też są dużo bardziej uczuciowi niż no, ci są, późniejsi. Są, są, są bardziej, no właśnie, nie są mniejsi, tylko to są Jedyne party są bardziej, nie? I tak, to, to, tak, też to, są, pokazuje, to są bardziej ludzie. A z drugiej strony, tak trochę przychodząc do fabuły, to możemy nawet zahaczyć od razu, jak jesteśmy. Wystarczy, ja tylko jeszcze o, chciałem o powiedzieć, o że no, mhm. tu mamy tych, tych Jedi, takich pełnych pychy, mimo wszystko. Czy znaczy, pełnych pychy to może przesadzam, ale tak jak powiedzieliście, te szaty, no ta pycha tu jest, nie? Jakby jest spora jednak zajebistość u Jedi. Ja trochę myślałem, że cała sytuacja z nichilami będzie czymś, co to zmieni. No ale widzimy, że nie, no bo tu mamy do czynienia już z mistrzynią Vernestrą. To się dzieje już parę dekad po całej akcji z Nihilami, więc coś tam się jeszcze pewnie po drodze zdąży wydarzyć, że trochę się y, ci Jedi może gdzieś tam Zmieniam. Ale wiesz to, to tu się właśnie dzieje, bo do tego chciałem nawiązać, że nie wiem jak wy to odebraliście, ale ja jak widziałem te sceny głównie właśnie z Wernestrą, która no jak się wydaje chyba jest taką przedstawicielką rady. Tutaj, Jedi, no to tam tak trochę wypływa, że z jednej strony mamy właśnie tych pełnych pychy Jedi, a z drugiej strony, no ten zakon już jest taki trochę rozpolitykowany, nie? Że tam tak, mamy tak, no w przeciwnikach politycznych tak, tak, i że też trzeba tę sprawę trochę wyciszyć trochę tak poprowadzić, żeby nam nie zaszkodziła żeby może ją zamieść pod dywan więc w sumie to też jest interesujące no bo dużo się dywagowało pamiętam na etapie zapowiedzi jak się tylko gdzieś tam pojawiła też w trailerze czy pojawił się raczej ten czerwony miecz świetny czy tu będą sitowie, jak to można ugryźć no bo to przecież niby się mówiło, że sitów nie było wcześniej, w zasadzie przez wieki więc jak to zostanie ugryzione? No byli tylko w ukryciu. No byli w ukryciu, no ale formalnie to niby tam nie widziano. No tu się odkrywają, no. No a tu, tu, ale no to właśnie to pytanie jak to zostanie rozegrane jakby tak, żeby to w kanonie miało wszystko ręce i nogi, ale właśnie ja się zastanawiałem jak to zostanie pociągnięte w kontekście tych zmian w zakonie, nie? Że mamy Wielką Republikę, a z drugiej strony no widzimy w zasadzie takich już degadenckich podupadłych trochę Jedi w Mrocznym Widmie, no no i na razie to mówię, to nie ma niby tego dużo, ale to mi się podoba w jakim kierunku to idzie. Tym bardziej, że to śledztwo też raczej idzie w kierunku takim, czy ta zagadka kryminalna, że no ci mistrzowie coś tu nabroili nie? W, w tej przeszłości, nie? bo mamy mm -hmm. cały ten wątek mm -hmm. kryminalny y, też, żeby właśnie trochę wejść w fabułę, no to mamy jasną sugestię, że ta nasza czwórka mistrzów, y, która stacjonowała na planecie, na której Osza i May y, mieszkały. Brendok. Tak, Brendok. Do czegoś tam doszło, czy oni coś zrobili, albo czegoś nie zrobili, do czegoś doprowadzili, albo właśnie, nie wiem, czegoś zaniechali, co tak naprawdę ich poniekąd złamało. No bo widzimy naszego Łukiego w odosobnieniu, widzimy jednego mistrza, który złożył przysięgę w zasadzie pogrążenia się w mocy i, i, i praktycznie rzecz biorąc milczenia. Mamy mistrzynię Indare, która też chyba obrała swoją ścieżkę no i tylko nasz ten taki główny śledczy, główny bohater Sol wydaje się być jakąś tam postacią no skonfliktowaną jeszcze wewnętrznie, ale jakoś tam pogodzoną z tym, co się stało. No ale mamy jasne sugestie, że, że w tej przeszłości no, coś poszło nie tak. I to, to mówię, to jest fajny obraz. Nie wiem, jak wam się to podoba w ogóle. Tak, taki podejście do tej intrygi. No tak, bo oni przedstawili Oshi, te relacje tak, że to jej siostra podpaliła wywołała pożar, w którym zginęły jej matki i właśnie siostra, a mhm. oni ją uratowali i zabrali do zakonu. Nie wiadomo, ile lat temu to było, no ale przynajmniej 10, bo mistrz Torbin od 10 lat jest w tej bańce mocy, złożył ślubowanie baraż, ale raczej, raczej trochę więcej, bo przyjęli ją jako ośmiolatka, nie wiem, czy ona tu ma 18 lat, no ale to nieważne. I ona żyła z taką, z takim przekonaniem, e, natomiast e, gdy wchodzi na scenę May, ona ma, ona tutaj rzuca zupełnie inne no, przesłanki, jest, w pierwszej jest, scenie. Z odbiciem tak ale, naprawdę, wiesz, ona bo ona też... Tutaj pad ale tu pada kilka cytatów konkretnych. Ona mm -hmm, każdą tak. walkę zaczyna od takiej postawy i zaatakuj. mówi, zaatakuj mnie. Tak. I e, mistrzyni Indara mówi jej Jedi nie atakują mnie a on odpowiada mhm. to nieprawda, to jest kłamstwo, zaatakuj mnie, nie? Później mówi do niej, że Jedi wyciągają broń tylko wtedy, gdy chcą kogoś zabić. E, Mistrz Torbin, czyli ten, który e, złożył ślubowanie barasz, gdy ostatecznie e, ściąga z siebie tę bańkę, no i umówmy się, przyjmuje truciznę, którą podaje mu May, On mówi, sądziliśmy, że postępujemy słusznie, słusznie. Mhm. czyli on poddał się takiej największej pokucie, bo ślubowanie baraż to jest właśnie połączenie się z mocą, odejście od zakonu, które między innymi e, jest spowodowane pokutą. Ale co więcej, e, wszyscy ci młodzi Jedi o May dowiadują się dopiero w statku lecąc e, na planetę, na której najprawdopodobniej jest Osi, a oni przecież znali przez... E, lata przynajmniej przez 4 lata bo przynajmniej 4 lata yy, Osi była w zakonie a pewnie więcej i oni mówią nie wiedzieliśmy że ona ma siostrę bliźniaczkę nie a w, na to ta padawanka mistrza Sala mówi w aktach nie ma informacji bo o sol, czyli to sol tak, to tak to jakby zataił, to znaczy, jakoś usunęli przynajmniej jest sol nie no także no wiesz to jest naprawdę fajny haczyk, ja się poczułem tym zaintrygowany, aczkolwiek wierzę w film, że on się może jeszcze 10 razy na mordę wywalić i że z tego nie wybrnie, ale na chwilę obecną no, mnie się ta tajemnica podoba, bo ja też byłem trochę, a, jak zobaczyłem zła siostra bliźniaczka, dobra siostra bliźniaczka, też mnie to trochę, musiałem sobie właśnie wtedy powiedzieć, dobra, jakby to był któryś tom komiksu, to bym to przełknął, więc tutaj też przełknę, no i przełknąłem, ale mnie się podoba ta, ta historia na razie z przeszłości, co to dokładnie było? Jedna siostra była przekonana, że druga zginęła, tamta, że zginęła pierwsza. I no, każda ma swój obraz, Jedi mają swój obraz. Dlaczego Mistrz Sol się jakoś nie złamał i dalej szkoli? Inni poszli, każdy w swoją stronę. Co tam się wydarzyło? To jest w sumie takie, no, takie kobenowskie. tylko że nie, nie aż tak zaawansowane mhm. i <śmiech> nie tak skomplikowane pewnie. Ale jak dla mnie, bardzo fajna rzecz na razie. A z drugiej strony, za każdym razem, jak jest mowa o, o Oshi, czy później o Mei, to widać u Sola reakcję, taką, taką nieciekawą reakcję. Nie? Widać, że to go gdzieś tam głęboko dotyka i to jest faktycznie fajnie zagrane, bo mówię, za każdym razem to go w jakiś sposób tam trzepie. Nie? No możemy się domyślać, że Jedi dopuścili się zabicia iluś osób, niby w słusznej sprawie, a pewnie nie do końca. A może jednak tak. No zobaczymy jak to... Może nie, bo może wiesz, punkt widzenia zależy od punktu tak, siedzenia. Tak, może no. faktycznie tam wcale nic tak aż bardzo strasznego się nie stało, a każdy to przetrawił inaczej. May wpadła w sidła jakoś tego super złola, o którym na chwilę obecną nic nie wiemy. To jest w sumie, no to jest dalszy ciąg tej historii, bo to, gdy już odkryjemy karty z przeszłości, to jeszcze mm, późniejszą będzie trzeba poznać. A pytanie, to wiem, za... tak na marginesie, czy to też się nie łączy, bo ja też trochę się zastanawiałem, czy to właśnie nie będzie jak w takiej misternej układance, że te wątki z przeszłości, te wątki Jedi, naszego superzwola też się połączą właśnie na tej planecie i będą skorelowane z członkami rodziny na zasadzie takiej, że jedna, po, jedna siostra trafiła w ręce Jedi, druga trafiła w ręce tego superzwola, bezpośrednio, Właśnie po tych wydarzeniach. Nie więc. Znaczy ja tu, ja tu też widzę potencjał. Nie? No i kim jest super Wall, nie? Czy to jest ktoś, kto był w zakonie i się złamał, czy to jest ktoś, kto od zawsze był zły, czy to jest ktoś, kto jest powiązany. Bo jest jeszcze jedna postać. Znaczy, jak czytałem o obsadzie, to jest jeszcze jedna postać. Matka Aniseja, tak, która jest w jakiś sposób powiązana z Oszą i May. Jeszcze jej nie ma, pewnie zaraz wskoczy. No Na plakacie mamy taką czarnoskórą postać w takim, z taką przedziwaczną fryzurą na jednym z plakatów. Tak. Ona jest w, prawie w centrum. I Jak czytałem, wiecie, jak czytałem opis, kurczę, no niestety chyba ktoś napisał za dużo, że ona jest przywódczynią czarownic władających mocą. Więc od razu mi Wiecie, pobiegłem w stronę w stronę Datomiry i tak dalej. Zobaczymy, czy to jest w ogóle dobry trop, czy zupełnie nie. No tak, ale faktycznie jest jeszcze jedna postać, której, której nie mamy wprowadzonej, a która jest no z tego, co, co widać po wszystkich opisach i tak dalej, kluczowa w tej fabule. Nie? Czy główna zwolka, czy nie? Zobaczymy. Ale tak jak na właśnie taki, taką historię kryminalną, to wydaje mi się, że to jest całkiem sprawnie poprowadzone na razie. To, to, te akcenty są dobrze rozłożone, dobrze to jest dawkowane, jest zaskakujące, no bo i począwszy od śmierci mistrzyni Indary w pierwszej scenie, poprzez właśnie później to przyjęcie trucizny i pozbycie się drugiego z tych Jedi w to zamieszanych, to naprawdę jest coś intrygującego, ja tak naprawdę w tym wątku właśnie na linii przeszłość, teraźniejszość, to ja dosłownie bym wyrzucił jedną linijkę z pierwszego odcinka. Ta wzmianka o siostrze zaraz na początku właśnie tego pierwszego odcinka wydaje mi się, że była niepotrzebna, bo to, to pada bardzo w zasadzie bezpośrednio po tym, jak widzimy Osze. I tam no, nikt by się nie domyślił, czy nikt by, mi niby nie przyszło przez myśl, że to są inne postaci, tym bardziej, że Osza tam rzuca coś na zasadzie, że nie interesuj się gdzie mnie nie było jak byłam tam na urlopie mhm. do tego swojego kumpla, więc mhm. to, jest, to, to byłby niezły, niezła próba maskowania jakby sytuacji czy grania z widzem, a dosłownie y, kilka minut później właśnie nie pamiętam, czy to Mist Sol, czy, czy ktoś inny właśnie mówi, że tam zginęła, zginęły te matki i, yy, i siostra i w tym momencie to już dla mnie to było totalnie oczywiste, nie? więc to, to bym zostawił na trochę późniejszy etap, nie? że właśnie jak już by mieli na przykład May w rękach i tam przeprowadzić dopiero wtedy, znaczy przepraszam, Osze, by mieli już Jedi pod swoimi skrzydłami i tam dopiero na przykład wtedy przeprowadzić taki dialog, to wydaje mi się, że można było uniknąć po prostu takiego zbyt szybkiego ujawnienia tego twistu. Mhm. Znaczy, właśnie, bo by, tak jak mówiłeś, że on był reklamowany jako serial kryminalny trochę. Mam do to nawet porównać w którymś momencie do Kobena. Nie wiem czy to akurat na korzyść serialu, czy Kobena czy bardziej w tym momencie, ale no to co Jerry mówisz, troszeczkę za szybko są chyba odkrywane karty. Jak na coś, co faktycznie ma mieć jakąś tam mocno trzymającą intrygę. Znaczy ogólnie, to nie, mi się wydaje, że wiesz, na, kto, na 8 odcinków, po dwóch odcinkach to wiemy bardzo niewiele. To jest w porządku, tylko no po prostu... Z... E, no właśnie, właśnie mi się wydaje, że szybko dochodzi do pewnych konfrontacji. Te siostry można było trochę później. E, no właśnie, a tu do tych konfrontacji, bo te siostry się nawet bardzo szybko widzą finalnie. Co też mam wrażenie, że to jest głupie, bo gdyby od razu siostry ze sobą skonfrontować, może wyglądałoby to inaczej. Ale nie, nie. Czy w drugim odcinku pod koniec? no tak, się tak się ale wydaje, że że można to je doceniać. było to jest w porządku, Sezonu. Nie? od razu ze sobą gdzieś tam zestawić, nawet na tym na tej próbie obławy. Yy, I to pewnie też by troszeczkę, no można było wtedy poprowadzić trochę inaczej tę fabułę. Czy, może i racja, no, osiem odcinków, więc to dość szybko się skończy, tak naprawdę. Ale ują mam wrażenie, że sporo, mimo wszystko, się gdzieś tam, yy, gdzieś tam odkryło, czy sporo tych konfrontacji dość, yy, dość szybko nastąpiło. No, zobaczymy, zobaczymy. Konfrontacji tak, bo ona załatwiła tak naprawdę połowa, 50% nie? roboty Dokładnie. swojej, nie? A jeszcze 6 odcinków zostało, nie? Więc. Ale z drugiej strony, inne rzeczy są na razie w powijakach, a my jednak przy wszystkich serialach wieznowojennych mówimy za każdym razem: Kurde, to już jest połowa, a to do niczego nie prowadzi. To już jest 3 czwarte. A tak, tak krążymy i trochę, i trochę bez sensu. Także to, to w sumie. Trochę na plus, że dość szybko się rozliczyliśmy. Teraz skupimy się na tej dwójce Sol i Kelneka. No i oni wyplują nam trochę tej przeszłości pewnie. Gdzieś tam w trakcie się tego dowiemy. No dlatego mówię, myślę, że jeden odcinek retrospekcji spokojnie możemy gdzieś tam przytulić w którymś momencie. I wtedy tej akcji na ten... Na, na, na tę główną fabułę pewnie zostanie troszeczkę, czy czasu na, na tę główną fabułę zostanie trochę mniej. No okej, okay, okay, natomiast mówię, no, mam wrażenie, że można by się było troszeczkę dłużej z e, Widzem podroczyć, trochę później pewne, pewne elementy wprowadzić. Tak, I tak. Tyle, no. No, ten, główny, ten, ten główny twist y, Siostry Bliźniaczki można było przetrzymać, aczkolwiek z drugiej strony plaster lepiej zedrzyć szybko o tym pomyślałem nie? ten serial mhm. się może na mordę wywalić jeszcze pięć razy poczekajmy, na razie absolutnie nie jest źle ja nie wiem, czy my tu jeszcze chcemy coś o fabule powiedzieć, bo już ją zaatakowaliśmy z 15 stron w tym momencie. tak? No. Wiesz to, jest to jed jedną rzecz ja bym no. chciał jeszcze też podkreślić tylko e, fabularnie, że w zasadzie to właśnie patrząc z punktu widzenia tego, że jednak widać, że celują tutaj w kryminał, to ja jednak bym no, chciał docenić to, że właśnie mamy z jednej strony budowane te tajemnice, a z drugiej strony Twórcy dosyć umiejętnie rozbrajają granaty, nie? w tym sensie takie potencjalne ryzyka, bo na przykład jak mamy ten wątek, kiedy Sol przesłuchuje w zasadzie, czy sięga do głowy May, no to to mi się podobało, że, że on nic w zasadzie nie wyczytał i tutaj mamy kilka takich scen, gdzie już by postaci coś mogły powiedzieć więcej czy za dużo, ale, ale jest to tak poprowadzone, że z jakichś względów my tej informacji jeszcze nie możemy dostać. Więc konstrukcyjnie to mi się podoba, że, że tu, z jednej strony ta akcja się posuwa do przodu, właśnie pewne konfrontacje, pewne wątki dosyć szybko są popychane, ale z drugiej strony, że cały czas karty trzymają przy orderach i można spokojnie tę historię budować, bo właśnie to nawiązując do tego, co Ty do że na razie ja uważam po tych dwóch odcinkach, że no chyba to jest jeden z najlepiej, o ile nie najlepiej w ogóle skonstruowany, jeżeli chodzi o otwarcie tych seriali, nie? gdzie mówię... A pomijając Andorra, nie? ale to była inna konstrukcja. Tak, to tam Andor był specyficzne, bo też postać znaliśmy, nie? No ale tam była konstrukcja na trzy epizody. Tak, ale słuchajcie, tu się na razie wydaje, ta fabuła ma, jest pomysł na początek i koniec. Coś, czego ja absolutnie nigdy nie czułem Filoniego. Dla mnie Filoni zawsze był proceduralem. Nawet jak miał sześć odcinków, to, to i tak trudno było jakąś taką spójność. No i czuć ciągłość. Tak, tu, a, tu czuć, czuć. tu absolutnie się, czuć. I... I czuć ciągłość też niezalepioną, bo w Kenowin mhm, też tak. była niby ciągłość, ale było widać, że są w latach. Ale to było na siłę. Czuć no, tu, tu... In, inkwizycji i tak dalej. A tutaj czuć, że to jest zaplanowana historia podzielona na etapy, to nawet po tych ostatnich scenach. Sef w swojej recenzji je krytykował, że te odcinki mają dziwne, krótkie ostatnie sceny. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie taki ukłon do seriali, które były kiedyś, że teraz tak nie ma, jak się binge'uje seriale, to chyba się tak odcinki nie kończą, mi się wydaje. Ewentualnie scena po napisach jest albo w trakcie napisów, a tu właśnie każdy odcinek kończy się taką jedną krótką scenką, która ma być taką właśnie krótką scenką, która ma nam coś tylko rzucić i ewentualnie przywiązać do ekranu. Mam wrażenie, że tak z 15 lat temu seriale się tak często kończyły taką króciutką scenką. Aczkolwiek, jak już o tej scence mówię, to mi się nie podobała ta scena w pierwszym e, odcinku, gdzie mamy tego złola niby Sita i on musi odpalić ten miecz niczym Maul w solo. Stoi na skale i odpala miecz, po to, żeby to wyglądało epicko. A, to, to, ta scena Bez odpalania sensu. miecza była słaba. Plus ja trochę nie rozumiem tych prób May. Że ona musi jednego z tych Jedi zabić bez użycia broni i tak dalej. Trochę nie wiem o co chodzi, ale może to jakaś dziwna religia, dziwnych y, około Sithów, no nie wiem. Może to coś tam ma znaczenie. Bo ja na przykład miałem wrażenie przy obu walkach, May, że ona jest wyraźnie, wydaje mi się, pokazane, że ona próbuje sięgnąć po miecz. Tak, Dwa razy ona jest takie zwolnienie, jak ona zmija się z mieczem ja na przykład byłem przekonany, że to jest uczennica Sita, która musi zdobyć miecz, złamać go, zrobić sobie czerwony miecz i tak dalej, ale z drugiej strony, gdy zabija mistrzynię Indara na początku, to nawet kamera schodzi na jej miecz, który leży na ziemi, a Mei sobie odchodzi, więc to, to nie, to tylko moja nadinterpretacja. No nie, była. ale jak, jak walczy z Solem, to ewidentnie sięga po ten miecz. No z Indarą też, dokładnie jest taka scena. Tak. Ale to słuchajcie, bo jak jesteśmy przy tych walkach, to ja bym też chciał was o to zahaczyć, no bo tak jak mówię, to było coś, czego ja się spodziewałem i też przecież były te sceny walk akurat w trailerach dosyć mocno eksponowane. Jak wam się ostatecznie podobały te sekwencje? No bo mamy dwie tak naprawdę właśnie walki pomiędzy Mei a raz mistrzynią Indarą, później Solem. No jak je oceniacie? Mi się bardzo podobały. Ja akurat trailerów, spotów oglądałem niewiele. Obejrzałem jeden może, może też właśnie jeden z walką i przestałem oglądać, bo, bo ja i tak na ten serial czekałem, więc nie chciałem sobie za dużo mm, oglądać, także ja o to totalnie nic nie wiedziałem. Walki są fajne. Teraz jak sobie pomyślałem, to może ona nie chciała zdobyć miecza, tylko chciała rozbroić po prostu, bo y, gdy walczy z Solem, to jest, że ona chce sięgnąć po ten miecz, nie udaje jej się, ale za chwilę Sol pokazuje, że on w tym samym chwycie unikują, rozzbroił. Czyli może to o to chodziło w, w, tych, w tych walkach. No ale same walki dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Tego się ludzie czepiają, ale to no, ludzie się czepiają wielu rzeczy. Ale co, z czego się ludzie czepiają? Z ciekawości? No, że nie ma mieczy, że jest Matrix, że jest karate, że jest to. Dla mnie bardzo fajna rzecz, bo to jest właśnie nawet wyraźnie powiedziane to, co mówiłem z tymi mieczami, że mistrzowie no, z, zupełnie inaczej podchodzą do walki mieczem. Zresztą to nie jest czas e, wojny, to jest czas pokoju, e, więc te walki mieczami też były zupełnie inaczej, nawet sam, sama nauka ich e, ja to nie widzę, w sensie ja rozumiem porównania do Matrixa czy do karate, no jest to tutaj, ale na przykład jak Indara wbiega po schodach, to ja nie, nie mówię, oj zrobili bieda Matrix. No widzę Jedajkę, która wbiega po poręczy, nie? Ta walka, te uniki, to jest wszystko bardzo fajnie zrobione. A no, ja się trochę czepię, bo... Yy, znaczy, nie czepię się tego, że to tutaj jest. Okej, okay, rozumiem taki koncept, no ona nie ma miecza, więc... Yy więc walczy, nie wiem, no, wykorzystają kung fu, karate, czy, czy nie wiem, jakim, jaką sztuką walki jest inspirowany akurat styl y, Mei. Natomiast za dużo chyba kina kopanego się w życiu, na oglądałem, że mi się to podobało. Ja w, w ostatnim czasie zwłaszcza wolę filmy, gdzie ta walka jest faktycznie taka dużo bardziej kontaktowa i, i brutalna, chociażby Right. No co prawda Right już parę lat ma. A tu mamy sporo akrobatyki, yy. Ja nigdy nie byłem wiel jakiś wielkim fanem tej akrobatyki w gwiezdnych wojnach, zarówno w e, trylogii Prequeli, ani tutaj. Okej, okay, natomiast mówię, no to można zrobić zdecydowanie lepiej. E, I nie kuję mnie absolutnie to, że postanowili tutaj na taki styl walki, tylko mówię, no to można, to można na pewno lepiej zrealizować. Ja wolę po prostu trochę trochę inne, ale mam, na, mam trochę nadzieję, że jednak tego dżedajowania i machania mieczem tak, tak, też tak, dostaniemy. Oczywiście. No, więc, więc mówię, w porządku, ale to można kino kopane, nawet telewizyjne zrobić, yy, zrobić lepiej. A to, to ja wam powiem, że czy tobie przede wszystkim, Rychu, powiem, że ja jednak dużo wyżej bym ocenił to niż ty, mimo że też bardzo lubię i kino kopane, i właśnie te, ten ten taki bardziej brutalny, bezpośredni styl walki w kinie czy w telewizji, bo wydaje mi się, że to jest po prostu dostosowane do i bohaterki i do tego świata. No tutaj po prostu jakby tak brutalna, bezpośrednia walka, ona by się nie sprawdziła. Nie, to są gwiezdne wojny, więc tutaj... Nie uświadczyć takich rzeczy. Mieliśmy jednak Jezdę Wojny dla dorosłych i koniec, nie? Jakby zapomnijmy już o tym, że dostaniemy coś więcej. Ale wiesz, ale to nawet nie chodzi, ale to już nie nawet chodzi, nie mi chodzi o to, o to wiesz, tylko bo no, o przewiduje jednak tego, no, więc robi Uniki, mhm. więc dokładnie. to jest taka akrobatyka po prostu, takie machanie i unikanie, nie? Ale bym chciał podkreślić, że to jest naprawdę moim zdaniem właśnie bardzo dobrze zrobione, bo zwróćcie uwagę, że te sceny są. Jasne, bo to, to ja trochę na to narzekam i na przykład dlatego mnie Kenobi momentami straszliwie męczył, że w tych scenach jakichś kontaktowych to tam po prostu była ciemnica na ekranie i nic nie widać. Łatwiej się tak efekty robi. Po ta ta po choreografia jest, jest dobrze zaplanowana. Ja czułem jakby, że ta akrobatyka tutaj jest, ale właśnie mówię, ja, ja widziałem tutaj, że ona wynika z konstrukcji świata, a nie z tego, że po prostu ktoś podjął z, z złe decyzje, i dla mnie taką na przykład fajną sceną, to chociażby był ten atak mainna Turbina gdzie ona się odbija od tej banki mocy i mhm. kurczę, to by mogło, w dziewięciu przypadkach na dziesięć mam wrażenie, żeby to wyglądało żenująco, a tutaj to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Podobało mi się, robiło to na mnie wrażenie, pomimo tego, że mówię, że teoretycznie jakby komuś próbować opowiedzieć tę scenę, to ona jest głupia. Ja jedyne, co y, troszeczkę na tym etapie mógłbym kręcić nosem, to to, że zakładałem, że tej walki będzie więcej. <laughs> y, bo jednak jak... Y, Mówię, Ja pamiętam na tym pierwszym Celebration, to tam wtedy nawet było mniej o tym śledztwie, ale właśnie głównie były rozmowy o tym, że właśnie cały ten serial on tak będzie czerpał z tego kina kopanego, kina akcji azjatyckiego i tak dalej. I mówię, podejrzewałem, że to może być intensywniejsze, a na razie no mamy no takie po półtora walki na odcinek. Nie, to nie jest mało. Ale też nie jest dużo. Nie, no właśnie, nie przesadzajmy z tym, że to jest jakoś mocno inspirowane. To jest jeden z elementów. To nie jest element, który się na pewno tutaj wybija ponad resztę. Zresztą, gdyby się wybijał, był zorganizowany, zrealizowany w ten sposób, to by się pewnie dużo bardziej czepiał. Jeśli to na coś, co miał być oparte tylko i wyłącznie sztuki walki, to jest po prostu jeden ze składowych. No, no jest mniej ważny niż to całe śledztwo. Więc czy to jest miks kryminału z kinem kung-fu? Nie, ale czerpie z obu, z obu gatunków po trochę i nie robi, tego, nie robi tego źle. No, tyle. No to w zasadzie chyba fabularnie i tak realizacyjnie jesteśmy ogarnięci. No to na koniec dwa ważne pytania. Po pierwsze, jakby ten design świata, no bo ja na to czekałem, nie będę ukrywał, żeby zobaczyć jak zostanie nam ta galaktyka w Wielkiej Republice pokazana. To raz, a dwa... I na to czekałem jeszcze mocniej. Czy wy czuliście tutaj Wielką Republikę i czy jakby serial pod tym kątem spełnia wasze oczekiwania, czy, czy nie? Czy jednak po prostu takie mroczne widmo? Jeżeli chodzi o wygląd i ogólnie budowę świata, to jest fajnie. Co prawda, dostajemy Korusant okej, okay, fajnie. E, dostajemy pełno nowych planet, kilka nowych planet. No to są standardowe planety, bo tam łuki na jakiejś zalesionej mieszka, e, jest jakaś tam e, świątynia, czy tam jakaś placówka Jedi na jakimś zadupiu, jak wyciągniętym z Kenobi'ego, nie? czy znaczy nawet trochę z Andora. E, jest jakaś zimowa planeta, czyli taki powiedzmy standard, ale na przykład statki są w zasadzie wszystkie nowe e, i fajne. Mamy statek Jedi pokazany, który wygląda... E, całkiem okej. Okay. Stroje, to co już powiedziałem, mnie się one bardzo podobają. To jest coś, co może zaskoczyć kogoś, kto nie siedzi w ogóle w Wielkiej Republice i dostanie tutaj takie ubrane w jakieś białe prześcieradła e, albo inne tam złote elementy. To jest coś, co może kogoś odbić tak wizualnie, jak jest przyzwyczajony do stand standardowego wizerunku Jedi. Dla mnie bomba, ale mnie się bardzo podobają też takie drobiazgi. Yy, na przykład, wiesz, Gdzieś tam jest rzucone dwa razy, że władze republiki wprowadziły zakaz pracy mechaników, że tylko droidy, jednostki artu mogą dokonywać napraw o, tak. zewnętrznych. To jest fajny jakiś tam motiv, element no. budujący tak, tak, tak. świat, nie? Mm -hmm. Pojawia się federacja i jakieś zadupie galaktyki i to też fajne. Jak zobaczyłem tych Neymodianinów, czy tam jak Neymodian z Którzy znów się próbują wykbić z przedwzedań. I mówię wow, sto, sto lat mija, oni takie same mędy, nie? Ale są bardzo fajnie zrobieni. Jest jedna świetna rzecz, która według mnie naprawdę no, dla mnie jest super, czyli to właśnie ślubowanie przysięga baraż, o której powiedziałem. Ja bym na to pewnie nie zwrócił uwagi, bo to są strzępki rzucone w y, komiksach, ale... To jest rzecz, która została raz wspomniana przez bohatera w e, drugim wejderze Sola, e, w pierwszym jego tomie Mroczny Lord Sithów, e, Jedi, od którego Vader zdobył swój pierwszy miecz, żeby go złamać i zrobić czerwone ostrze. On tam właśnie mówi, że złożył ślubowanie Barasz i jest dokładnie taka scena, jak on wisi w powietrzu i medytuje, aczkolwiek nie jest w tej bańce przez 10 lat, tak jak tutaj Torbin. No ale my niedawno omawialiśmy komiks Ostrze, z Wielkiej mm -hmm. Republiki i ja nie zatrybiłem wtedy, no bo nie mogłem tego zatrybić, bo ślubowanie Barasz pojawiło się w jednym zdaniu 7 lat temu, mm, bo przecież w tym komiksie siostrą e, Brzytwy jest właśnie Barasz, Barasz e, Silvain i komiks kończy się tym, że ona decyduje się Idzie odejść z zakonu za swoje i medytować. Mm -hmm odpokutować za swoje błędy i to była właśnie pierwsza osoba, to jest geneza, to jest początek ślubowania barasz, od jej imienia wzięła się ta nazwa i teraz jak dzisiaj sobie to skleiłem, jak wykopałem ten komiks tego Wejdera z spółki, jak wyciągnąłem ostrze, że, bo, bo, bo wiedziałem, że to gdzieś tam pada, bo mi Wikipedia powiedziała, że tam pada, ale yy, no nie czytałem artykułu w Wikipedii, tylko zobaczyłem, gdzie to jest wspomniane i zacząłem przeglądać ten komiks i zatrybiłem, że to się wzięło od jej imienia i od tego, co tutaj się wydarzyło, to mówię, kurde, Soul, jak on fajnie łączy kropki, które są takimi po prostu Maciu kropeczkami, o których się zapomina, no bo nie sposób tego pamiętać, nie? A teraz to jeszcze wybija fajnie w aktorskim. A Soul był w jakikolwiek sposób zaangażowany w okolite w ogóle? No nie jest przy Wielkiej Republice, więc ja podejrzewam, tak, że tak ale jego nazwisko e, oni tutaj nigdzie... gdzieś tam też musieli. Nie, chyba nie. Chyba nie nie pada, wyskoczyło ale... nigdzie w napisach, nie? no to Ale tak, on wydaje jest mi się, jakby... że musi być tam pewnie w tym zespole takim, który gdzieś tam też pracował z tą ekipą serialową, nie? No, to jest człowiek, który trzyma wielką dokupę, nie? wydaje się. Cały czas jest jakby no, dyrektorem kreatywnym nie? tego projektu, ale no, no, nawet jeśli nie on to zrobił, to znaczy, że scenarzyści odrobili pracę domową i chcą się bawić w to, co się bawią, co nie jest zawsze takie oczywiste w przypadku tych Nowych Gwiezdnych Wojen, więc no, to, co ma dopowiedziałeś. no tym lepiej, że faktycznie mamy tutaj coś takiego. No a sama Wielka Republika wygląda przeuroczo, nie? Jak, jak są te sceny, nawet głupie sceny w, na korusant z Mistrzem Solem. No, mnie się na to patrzyło bajecznie, ale no mówię, no ja mam obraz tej Wielkiej Republiki trochę tak wypalony już w głowie po nastu książkach i kilku komiksach. Znaczy, to ja wam powiem, że mi się podoba jeden i drugi aspekt, bo światotwórczo to ogólnie Ja mam wrażenie, że właśnie to jest dobrze napisany serial na razie. Ja mam może trochę problem z tempem nierównym w tych dwóch odcinkach, ale właśnie ta dbałość o szczegóły i w ogóle ta mnogość różnych rzeczy, które czasem się pojawiają w jednym, dwóch zdaniach i nie są eksponowane tak jak to Filoni robi, że tamto musi ci wepchnąć to do gardła i w dialogu i wizualnie jeszcze zrobić zbliżenie kamerom. To jest fajne. To, że oni wykonują. Korzystują właśnie jakiś tam patent z komiksów. To jest super, bo też wiemy, jakie raczej jest podejście, że serial, nawet animowany, ponad książkę czy film, przeważnie, jak coś było inaczej w książkach, to tym gorzej dla książki. A tutaj mamy inny kierunek i, i, i to jest naprawdę świetny patent, bo myślę, że dla fanów to jest super ciekawostka, a dla ludzi, którzy, nie wiem, sięgną do, po serial i później, nie wiem, zobaczą The Acolyte Explosion, i im tam zaraz wyrzuci, tak jak było z czarnym Krsantanem w Bobie Fiecie. To, to może ktoś sięgnie sobie też właśnie i właśnie po, po te inne media i, i coś tam poczyta i, i fajnie. No i dobrego Darta Wejdera dla odmiany. No, no, no, dokładnie tego dobrego Darta Wejdera, jedynego chyba z tych długich serii. Nie, nie, nie, jeszcze wcześniejszy też był dobry. Ale nie mówię, z tych długich serii, tych nowszych teraz, nie wiadomo. Ten Gilena on też no, były był bardzo trzy serie. dobry. Dwie pierwsze były dobre, ostatnia jest do dupy, no. ale ta środkowa była wyjątkowo dobra. Tak, tak. No wiesz, ten pierwszy to ja mam w serduszku, bo Kiron Gilan tam Afrę wprowadził przecież także i nasze upiorne droidy. Ale dobra, to koniec w topu Wracając do Wielkiej Republiki, to też mi się podoba na razie. I właśnie podoba mi się, że to jest znów jakby trochę Wielka Republika przesunięta o jakiś stopień w górę, nie? No bo my jeszcze nie jesteśmy na bieżąco z Wielką Republiką w trzeciej fazie, ale właśnie byłem bardzo ciekaw jak to zostanie tutaj nam wszystko pokazane i ja czuję, że troszeczkę jesteśmy już w innym miejscu niż właśnie w ramach wojny z Nihilami i to na razie spełnia pod tym kątem moje oczekiwania, że ja czuję Wielką Republikę, ale widzę że to już jest na przykład zakon u progu zmian i potencjalnie u progu właśnie sytuacji, które mogą doprowadzić do jego degeneracji do tego, co widzimy później w e, Mrocznym e, Widmie I, i to też, mówię, światotwórczo, tak pod kątem uniwersum bardzo mi się podoba. No i ja wam powiem, że ja się mega cieszę, że tutaj jest ta Wernestra e, Roch, bo to jest już zupełnie inna postać. Jak ktoś obejrzy serial i sięgnie po książki, no tam ona była, tam nie wiem, szesnastolatką, która dopiero została rycerką, Kom. Tu jest zupełnie kimś innym, i wizualnie, i też jest no, no, zupełnie inaczej podchodzi do wszystkiego. No, ale ciekawe, chodzi czy mi będą o bicze świetlne. To mnie interesuje w przypadku Będą, był, będą, był, to był, jest to już było był, był, a, był chyba, Ja nie, nie widziałem bić. trailera, ale tego się trochę akurat obawiam. A reakcji ludzi to już w ogóle. Aczkolwiek już pewnie reagowali pod tym właśnie spotem, jak był. Ale wiecie, chodzi mi o to, że mamy nic wiążącą z tym. Nie na zasadzie wrzucenia luka i wszelkiego wszystkiego, co no tak jak mówię, tu możliwe, że się pojawi Yoda, ale Yoda się tak pojawiał w, w całej Wielkiej Republice wielkiej jest, Republiki. nie? No, dokładnie. Podejrzewam, że, że no, że będzie jako element, jeżeli już, ale no, chodzi o to, że mamy znów mnóstwo nowych postaci, no to się dzieje kilkadziesiąt lat później, ale jest nic wiążąca, a to jest fajne. I to mi tak spaja wszystko, tą, tą, tą jedną postacią jeszcze dodatkowo. Chociaż ona tu się pojawiała kilka razy i tam wiele nie miała do powiedzenia. No, ale widać, że jest doświadczoną życiowo już Jedi, nie wiem, czy była na planie placówce w Łodzi czy, no. czy co, ale, ale, ale no widać, że już swoje przeszła, nie? No możliwe, fioletowe włosy jej zgolili. To brzmi jak łódź. No dobra, to, to, to, to co panowie, jak się zapatrujecie na dalszy ciąg serialu? No ja czekam, czekam bardzo. Czekam bardzo, ale się obawiam, bo, no bo doświadczenie uczy ale nie, nie, nie narzekam póki nie obejrzę. Czysta karta, a nawet teraz trochę, trochę jeszcze większe oczekiwania. Pewnie o nich nie porozmawiamy, bo tak jak pierwsze wrażenia z seriali nam wychodzą dobrze, tak potem już nie, więc to pewnie nasze ostatnie spotkanie z kolitą. ale będę oglądał na bieżąco. Spoko, oglądam z synem, więc w razie czego nadrobię tak, na z tak, nim, tak. tak, to standardowo nas wyręczy, spokojnie. Czyli oglądasz tylko z dubbingiem? Tak, oglądam, oglądam z dubbingiem. A ja obejrzałem obie wersje, bo ja oglądałem dwa razy te dwa odcinki, bo obejrzałem je wczoraj z napisami, a dzisiaj jak mówiliśmy, że nagrywamy, to mówię, a nie mam co robić, niech se leci i włączyłem sobie z dubbingiem. Nie, nie, ja z, z młodym oglądam z dubbingiem Pierwszy odcinek, tak jak początek, mu się bardzo podobał. Trochę w którymś momencie stwierdził, że zaczyna mu się nudzić, ale później mu kliknęło i już później to od razu by najchętniej o kolejne odcinki oglądał. Także, także tak, tu miejcie motywację, że jak nie nagramy o serialu, to młody nas wyręczy. Nie? Dobra. To co? Kończymy. Kończymy. Rozumiem na dzisiaj. Dobrze, to udało się nam prawie, że w godzince zmieścić to z optymizmem, jak słychać, patrzymy w przyszłość nawet zadziwiającym, jak na pierwsze wrażenia, chyba tak optymistycznych to od czasów Andora nie mieliśmy, no i mam nadzieję, że się usłyszymy za niewiele ponad miesiąc chyba, jeżeli dobrze liczę, przy okazji już całego sezonu. Tak jest. Tak jest. Dziękuję wam bardzo panowie za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć, cześć. Do usłyszenia. Cześć, cześć. cześć. You